Na centralnym dniu kukurydzy uwagę przykuwał dym wydobywający się z wody, ale to przecież nie dym, tylko suchy lód, który pan Artur Klejna z firmy Biogen razem ze swoimi kolegami wrzucili do, do wody, do której dokopaliśmy się w odkrywce glebowej. Co ta odkrywka pokazywała tym rolnikom, którzy tutaj stanęli? I oglądali. Przede wszystkim pokazujemy jaki wpływ na glebę, na środowisko mają bakterie, jak, jak są potrzebne i jak są pożyteczne, co wytwarzają w glebie. Bakterie są odpowiedzialne za rozkład materii pożliwnej, materii organicznej, którą znajdziemy w resztkach po słomie czy po kukurydzy. W nich ukryte jest bardzo dużo pierwiastków, takich jak przykład fosfor, potas, ale też metale takie jak na przykład cynk, miedź, mangan i te, te metale trzeba po prostu uwolnić. Te składniki odżywcze po uwolnieniu są wchłaniane przez Rośliny i też dają życie innym organizmom w glebie, przez co ta gleba cały czas żyje. Oczywiście też bakterie mają inny wpływ na, na gleby, to jest przede wszystkim z gleby. Bakterie na przykład z grupy promieniowców powodują produkcję kwasów humusowych i humin, czyli tej tak zwanej próchnicy. Jeżeli gleba posiada próchnicę, to przede wszystkim w porównaniu do gleby, która nie posiada żadnej materii organicznej, potrafi nawet do 12 razy więcej zatrzymać wody niż w przypadku, gdy mamy zwykły piasek pozbawiony jakiejkolwiek materii organicznej. Jest to szczególnie ważne, jeżeli mamy okres suszy. Sus Przede wszystkim też bakterie, które znajdziemy w różnego typu preparatach, czy też w glebie, posiadają właściwości stymulujące wzrost korzeni i roślin i w części nadziemnych. Czyli na przykład, jeżeli bakterie wytwarzają metabolity, które powodują wzrost korzenia, korzeń wrasta głębiej w ziemię i jest bardziej lepiej przygotowana do okresu suszy, czy też potrafi pobrać składniki odżywcze z głębszych warstw gleby. Wiele jest preparatów zawierających bakterie, mikroorganizmy. No właściwie tak bez żadnego problemu na palcach dwóch rąk, trzech rąk, a nawet i czterech rąk moglibyśmy policzyć wszystkie te marki i produkty, które znajdują się na rynku, no, aż się czymś musi wyróżniać, skoro zdecydowaliście się go produkować. Czym? Przede wszystkim mamy największy wachlarz mikroorganizmów. Nasze mikroorganizmy są w taki sposób dobrane, że rozkładają materie organiczne w różnych kierunkach, czyli nie tylko skupiamy się na celulozie, ale też przede wszystkim na liginie, która jest bardzo drogocenna, jeżeli chodzi o powstawanie kwasów humusowych, czy też białka, kwasy, kwasy tłuszczowe, ale również i chemicellozę i celulozę. I działamy wielokierunkowo, mamy największy wachlarz bakterii i na największy zasób bakterii, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa prywatne w Polsce. Dlatego jesteśmy w stanie skomponować niepowtarzalne produkty o szeroki spektrum działania. Ta celuloza, chemicelluloza i ligniny to jest szczególnie istotna sprawa w przypadku roślin takich masywnych, sztywnych, twardych typu kukurydza. W przypadku innych roślin chyba mniejsze to ma znaczenie, czy nie? Przede wszystkim jeżeli chodzi o zasiedlenie bakteriami materii organicznej jest to szczególnie ważne w okresach jesiennych wtedy kiedy mamy wysoką wilgotność, bo pierwsze co trzeba zaznaczyć, że jest to pożywka dla innych grzybów patogennych i innych bakterii patogennych. Zasiedlając pożądanymi mikroorganizmami resztki pożniwne przede wszystkim zabezpieczamy naszą uprawę przed chorobami odglebowymi ale również jeżeli chodzi o, przykładowo o kukurydzę to kukurydzę rozkładając Ograniczamy miejsce do powstawania i przezimowania omacnicy prosowianki, bo ona wchodzi po prostu w te resztki pożniwne, tam się zhibernuje. Rozkładając to tworzymy mikropory i w okresach zimowych następuje mróz i rozsadzenie praktycznie tych organizmów, które tam przezimowano. Ale przeciwko omacnicy prosowiance, no to przede wszystkim to ściernisko kukurydzy trzeba stależować albo przeorać. No... Problemem jest to, że wielu rolników tego nie robi i trzyma ściernisko aż do barca. Zgadza się, bardzo często jest, jest ten problem. Nawet jeżeli nie jest to zaorane, za a zastosujemy preparat Revital, to naruszamy tą strukturę i mamy większe prawdopodobieństwo zabezpieczenia upraw przed omacnicą prosowianką. Nawet talerzowanie nie daje stuprocentowej skuteczności przeciwko omacnicy prosowianki, bo bardzo często jest tak, że i tak i tak zostawia to urządzenie e, miejsca, gdzie, gdzie, jest, gdzie po prostu zimuje ta e, omacnica.